Spójrzmy proszę Psalm 136. Przeczytamy kilka pierwszych wierszy z tego Psalmu dzisiaj. Jest to Psalm, który przeplatany jest takim refrenem mówiącym o tym, że Boża Łaska trwa na wieki. I to słowo Łaska jest takim. Szerokim słowem tutaj w oryginale. Jest to takie słowo, które czasami tłumaczone jest łaska, czasami miłosierdzie. Czasami miłość nawet. Jest to, jest to takie słowo, które zawiera w sobie elementy właśnie Bożej dobroci wobec człowieka, wypływającej z Jego miłości. I jednocześnie też tego właśnie miłosierdzia Bożego nad potrzebą człowieka, na tym, tym stanem, w którym jesteśmy, w którym po prostu potrzebujemy otrzymać coś od Boga. I ten psalm mówi nam o tym, że Jego łaska, Boża łaska, ta Boża dobroć, ta Boża przychylność, ta Boża miłość do nas, nie kończy się, ale trwa na wieki. Jest wciąż aktualna. A więc i dzisiaj możemy jej doświadczyć. Więc i jutro możemy spodziewać się, że ona będzie, jak w innym miejscu Słowa Bożego czytamy, świeża i nowa. Nie ustaje, nie kończy się. A więc ten psalm mówi nam o tym, że Bóg jest łaskawy i że Jego łaska trwa na wieki, ciągle jest dostępna dla nas. I w związku z tym ten psalm nas i wszystkich do czegoś wzywa. Zachęca, aby zareagować na Bożą łaskę. Jest wielu ludzi, którzy przyjmują pewne fakty dotyczące istnienia Boga, natury Boga, działania Boga. Zgadzają się z tym ale nic z tym nie robią. Po prostu przyjmują do wiadomości. Bóg jest. Bóg nas kocha. Bóg jest dobry. Okej. Okay. Zgadzają się z tym. Niekoniecznie walczą z tym. Ale ani to nie zmienia ich życia, ani też nie zmienia jakiegoś ich stosunku do Boga. I tak naprawdę to oznacza, że nie wierzą w to. Bo gdyby w to wierzyli, gdyby faktycznie uznali, że tak jest, to musieliby coś z tym zrobić. Jeżeli ktoś przyjdzie do mnie i powie mi wygrałeś w jakimś tam, nie wiem, konkursie milion złotych i jeśli ja nic z tym nie zrobię, jestem, jeśli... ok, ok, i nic, nic, nic z tym nie robię, to czy uwierzyłem tej osobie, czy rzeczywiście uznałem, że to jest prawda, czy po prostu potraktowałem to jako nie wiem, żart, czy jakiś taki coś, coś, coś, coś, nie wiem, coś chce mnie podejść, czy nie wiem co jeszcze, jeśli uznałbym, że jest to prawdą, jeśli jest to taka prawda, która ma jakiś wpływ na moje życie, która coś dobrego, załóżmy, mogłaby wnieść w moje życie, to prawdopodobnie bym coś zrobił. Tak? Chciałbym wiedzieć gdzie, co, jak. I teraz jak mam się do tego dobrać i, i co z tym zrobię? No, nie jest tak, że jeżeli coś dobrego słyszymy, jakaś dobra wiadomość przychodzi, to po prostu mówimy tak. Przyjmujemy to i nic z tym nie robimy. Jeśli w to wierzymy, jeśli wierzymy, że to jest coś prawdziwego, coś realnego. Czy wierzymy w to, że Boża łaska trwa na wieki, że Bóg jest dobry, że Bóg jest miłosierny, że Bóg nas kocha, że Bóg jest gotów i dzisiaj, i jutro, i każdego dnia coś dobrego w naszym życiu uczynić. Jeśli w to wierzymy, to poważnie potraktujemy te wezwania, które są przeplatane tymi tym stwierdzeniem.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 Tego, który uczynił wielkie światła, albowiem na wieki trwa łaska Jego. I dalej mamy wymienione te elementy stworzenia, a następnie psalmista przechodzi do różnych wydarzeń, które miały miejsce w pośród Bożego Ludu. Opisuje, co Bóg uczynił dla nich. I cały czas to wszystko, mówi, wypływa z Bożej łaski z tego, jaki Bóg jest. Więc tutaj mamy takie dwa istotne elementy w tym psalmie. Ten psalm mówi, jaki jest nasz Bóg, że jest dobry, że jest ponad wszystkimi bożkami, że jest Panem ponad wszystkich panów i władców, jacy istnieją. I mówi o Bogu, który działa, który czyni coś. I to wszystko wynika z Jego łaski. czy raczej inaczej może umując Jego łaska, Jego dobroć pozwala nam doświadczać tych rzeczy, pozwala nam widzieć te rzeczy i naszą reakcją na to winna być chwała winno być, winien być zachwyt winno być uwielbienie oddanie hołdu i czci takiemu Bogu i niechaj dzisiaj nasze serca będą posłuszne temu wyzwaniu, by Go sławić, by Mu dziękować i by dzisiaj też doświadczyć Jego łaski. To powstańmy, proszę, do modlitwy. Ojcze, dziękujemy, że dzisiaj jest kolejny dzień Twojej łaski, że i dzisiaj Twoja łaska jest świeża i nowa, że my, przychodząc na to miejsce, spodziewamy się więcej, niż otrzymać coś od innych ludzi, ale spodziewamy się, Panie, i oczekujemy z wiarą na Twoje działanie, na objawy Twojej łaski dzisiaj pośród nas. Na to, że będziesz dotykał się naszych serc, że będziesz nam objawiał swą dobroć, swą miłość, swą wielkość, swą wspaniałość. I że będziesz nas przemieniał, Panie. Prosimy, Prosimy, aby każdy z nas dzisiaj na tym miejscu doświadczył Twojej łaski. Łaski zbawienia, łaski uzdrowienia, łaski mądrości. Panie, tego wszystkiego, czego nam brak. Dziękujemy, że jesteś Bogiem, który daje chętnie i bez wypominania. Jakże hojny jesteś, Ojcze. Z tą ufnością przychodzimy do Ciebie wiedząc, że strumień Twojej łaski nie jest jakimś cieniutkim, drobniutkim strumieniem, ale jest to rzeka i każdy może z niej pić i dla wszystkich wystarczy. Daj nam dzisiaj pić, Panie, z Twego źródła, rozkoszować się Tobą i wielbić Ciebie, wysławiać Ciebie, oddawać Ci hołd, tak jak godzien tego jesteś, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.